Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści. Dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płomie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Niech Pan was obdarzy pokojem. Bardzo zastanawia mnie to jedno zdanie Jezusa, to zapewnienie jeżeli we mnie trwać będziecie, a Słowa moje w was poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. O cokolwiek, cokolwiek poproszę, to się spełni. No, doświadczenie życiowe wydaje się być nieco inne, przynajmniej moje. Może wy o cokolwiek poprosicie, to wam się spełnia. Ale ja raczej dostaję od Pana często to, czy, o co nie proszę a nie otrzymuje to, co usilnie proszę. No i jak to jest z tym, z, z tym zapewnieniem Jezusa? Że o cokolwiek poprosicie, to wam się spełni. Prawda czy nie? No powiemy pewnie prawda, ale jak? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Jezus mówi o krzewie winnym, mówi, że On jest tym krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami. Więc spróbujmy popatrzeć właśnie tym myśleniem Jezusa. Tak antropomorfizujmy siebie. Trudne słowo. Jesteśmy latoroślami, czyli takimi gałązkami. Taka gałązka. O co ona by prosiła? O co ona prosi, no, gdyby, gdyby ona właśnie miała być takim człowiekiem? O co taka gałązka prosi? O wodę, o glebę żyzną, albo żeby nie było przymrozków teraz. Może prosić o to, żeby nic się z nią nie stało, żeby przypadkiem nikt jej nie oderwał, odłamał od, od tego krzaka. No, co może jeszcze prosić, żeby y, dobrze urosła piękne winogrona. Tak, to takie są prośby, takie gałązki. A o co prosi krzew winny? O co mógłby prosić? Taki krzew, w którym są te gałązki. No właśnie, o wodę, o żyzną glebę, o to, żeby nikt nie zniszczył, o słońce i tak dalej krzew prosiłby o to samo. Czyli prośby tej te gałązki i tego krzewu są takie same. Wydaje mi się, tutaj chyba tkwi yy, ten sens tego zapewnienia Jezusa, że wszystko, co, o co prosimy, otrzymamy. Bo taka gałązka nie będzie prosić się, nie wiem, żeby piękne z niej gruszki wyrosły, albo żeby mogła zwiedzić świat jak jakaś próżna róża z małego księcia. Nie, właśnie jej prośby będą takimi samymi prośbami jak jej krzewu. I one się spełnia, bo to są prośby tego krzewu. To są pragnienia tego krzewu. Jezus mówi, jeżeli będziecie we mnie trwać, to będziecie właśnie prosić i będziecie chcieli właśnie tego, czego ja chcę. A Jezus mówi, że Ojciec daje mu wszystko. Ojciec dał mi wszystko. Więc y, możemy prosić, chcieć, może inaczej, możemy chcieć być y, blisko Jezusa, tak? być w Niego wszczepieni. Wszystko to, czego wtedy pragniemy, o co prosimy, spełni się, bo to będą prośby i pragnienia samego Pana. Jeżeli proszę o nie wiadomo jak, jakie inne rzeczy niestworzone, później się martwię, albo myślę sobie w ogóle czy jest sens o co o to prosić to może bardziej wróćmy do Pana bardziej się do Niego przybliżmy bardziej się w Niego w zakorzenimy nie wiem czy takie jest słowo żeby nasze pragnienia i prośby były właśnie takie jakie ma Pan, a one się w stu procentach spełnią i to jest piękne. Ale ktoś powie, ale to jest manipulacja. To jest jakieś zniewalanie. Nie mam wolności wtedy. Nie, to jest właśnie moja wolność. Bo ja właśnie tego chcę. Co chce Pana. I jestem pełen radości, że Pan daje mi to wszystko. Mówię trochę tak, trochę tak, jakbym chciał. Nie, że tak, tak, tak zawsze jest. Może raczej rzadko. Że proszę, Panie, dawaj mi to, czego Ty sam chcesz. Panie, daj mi to, o co Ty prosisz Ojca. O, tak mogę się dzisiaj modlić. Panie, daj mi to, o co Ty prosisz Ojca. Nie wiem, czy, się, czy będę na tyle odważny, by dzisiaj tak się modlić, ale taką modlitwę sobie układam dzisiaj. Panie, daj mi to, o co Ty prosisz Ojca.